Minęła 23.00, to był program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Maria Furdena. Sześciolatka wypadła z okna na trzecim piętrze w bloku w Wadowicach w Małopolsce. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Agnieszka Petek z Wadowickiej Policji mówi, że dziewczynka była pod opieką dwóch osób dorosłych. Osoby te zostały przebadane na zawartość alkoholu, są trzeźwe i na ten moment wadowiccy policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają dokładne okoliczności tego zdarzenia. Dziewczynkę przetransportowano do szpitala w Krakowie. Służby nie informują w jakim stanie jest sześciolatka.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 w tej sprawie wszczęła też prokuratura. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. Prawo i Sprawiedliwość odpiera zarzuty. Politycy tej partii tłumaczyli, że w 2021 roku kraje unijne były postawione pod ścianą, a negocjacje z Pfizerem prowadziła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W, marce, w marcu 2022 roku ówczesny premier Mateusz Morawiecki w liście skierowanym do szefowej Komisji Europejskiej wyjaśnił, że Polska nie odbierze zamówionych szczepionek ze względu na koszty, jakie ponosi w związku z wojną na Ukrainie i napływem uchodźców wojennych. Na Węgrzech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 Wszystko się udało. 12 12-letni pacjent jest pod opieką lekarzy. Skomplikowaną operację kardiochirurgiczną przeprowadzono w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Wykonano ją u chłopca ze złożoną wadą serca i mukowiscydozą. Jest to jedna z pierwszych takich operacji na świecie. Przeprowadzona u pacjenta z tak złożonym schorzeniem płucnym. Maksymilian dochodzi do siebie. Jego stan poprawia się. Jest dwa dni po operacji. Mówił kardiochirurg dr Grzegorz Zalewski, operacja obejmowała rekonstrukcję naczyń płucnych i korekcję wady serca. Za dwa lata w Warszawie będzie gotowa nowa siedziba Teatru Żydowskiego i Centrum Kultury Yidish w Warszawie. Powstanie w budynku, gdzie kiedyś znajdował się Teatr na Woli. Dziś podpisano umowę na rozpoczęcie jego modernizacji. To historyczny dzień, mówi dyrektorka Teatru Żydowskiego Gołda Tencer.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 To była aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. W nocy opady deszczu na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej. Na północy lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie, około 0 w centrum, 3 stopni w Małopolsce i na Podkarpaciu do 4 na Lubelszczyźnie. Wiatr przeważnie słaby, nad morzem umiarkowany, północny i zachodni.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 W tej godzinie oczywiście magazyn bardzo filmowy. Dzisiaj opowieści o kinie familijnym, o tym jak je tworzyć, o tym jak tworzyć filmy dla szerokiego grona odbiorców. Nieco później Magda Mikołajczuk i Kulturalna Jedynka i wspomnienie Hansa Christiana Andersena. Dzisiaj bowiem obchodzimy Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, a skoro o książkach mowa, to na zakończenie godziny oczywiście kolejny odcinek Lektur Jedynki. Mam nadzieję, że będą Państwo razem z nami. Magazyn Bardzo Filmowy Słuchają Państwo programu pierwszego Polskiego Radia Martyna Podolska. Dobry wieczór, rozpoczynamy magazyn bardzo filmowy, przedświąteczny magazyn. Zatem dzisiaj trochę będzie inaczej, bo nie będziemy opowiadać Państwu o premierach tego tygodnia, ale chciałabym, żebyśmy porozmawiały, bo już w naszym studiu Beata Pisula. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Znakomita producentka jest mm. razem z nami. Żebyśmy porozmawiały i o produkcji, i o tych pewnych trudnościach, które się z nią wiążą, ale też o tworzeniu o filmów, z których Hollywood słynie, a my mam takie poczucie, że trochę słynęliśmy, ale, ale później gdzieś to poszło w zapomnienie, a teraz chyba znowu to się dzieje, czyli o filmach familijnych i też filmach takich przyjemnych, do których chcemy, chcemy powracać. Powiedziałam znakomita producentka, a co to w ogóle oznacza? Co to znaczy być dzisiaj producentem, producentką? Producentką? Właśnie się zastanawiam, bo znakomitą to wydawałoby się producent monetyzuje filmy, które produkuje, czyli one się znakomicie sprzedają w kinach, na platformach albo festiwalowo, czyli typowe kino autorskie. Ja myślę, że można w ogóle połączyć jedno z drugim, czyli dla mnie jako producenta największą satysfakcją jest to, że te filmy są oglądane przez z widzów i ludzie znają te nasze filmy, bo chyba nie ma większej satysfakcji niż a znasz ten film? O tak, tak, świetnie oglądałem. Także to chyba znaczy być producentem. Natomiast z czym się wiąże ten zawód? Z nieustannym proszeniem o pieniądze, czyli, czyli ja mam wrażenie, że dużo kolegów i wszyscy mamy znakomite projekty z naszego punktu widzenia, ale później następuje takie zderzenie z rzeczywistością, czyli z tymi instytucjami, które mają nam sfinansować te projekty, gdzie z ich punktu widzenia te projekty już nie do końca są takie fantastyczne, jak z naszego, więc no to jest ta najtrudniejsza strona pracy producenckiej, a później myślę, że już jest zdecydowanie przyjemniej, bo też producenci mają wpływ na, na to, z kim pracują, z jakimi twórcami, z jakimi aktorami, także tutaj to już wiemy, czego się możemy spodziewać. Ale czekaj, czekaj, czekaj, a to nie jest tak, że najpierw jest pomysł na film Jest, jest tylko dla nas te pomysły są znakomite wszystkie. Czyli w momencie, kiedy ja mam na stole te 10 pomysłów, już się nimi interesuję, bo to już jestem tak rozemocjonowana razem z twórcami, że one są wszystkie fantastyczne i oczywiście jest tak, że o, rozwijamy wszystkie, prawda? A później w momencie, kiedy już prezentujemy te pomysły, bo one już muszą być w fazie bardziej zaawansowanej, czyli treatmentowe, już opracowania graficzne, żeby ten finansuje, wiedział, co to ma być za projekt. No i tu przychodzi zawsze taka ściana, nie? Czyli jednym się podoba, innym się w ogóle nie podoba. A po co nam ten film? A dlaczego akurat ten film? Więc to, to o to chodzi. No i jak burzyć tę ścianę? Czasami zmieniamy. Taki generalny koncept pozostaje nadal ten sam, ale ten środek troszkę zmieniamy, żeby było pod, pod danego finansującego. Czy platformę, czy telewizję, czy w przypadku fabuł też pod polski Instytut Sztuki Filmowej, ale tutaj trzeba złożyć projekt, dostać recenzję, jeżeli nawet to będzie negatywna, to trzeba się zmierzyć z tą negatywną recenzją i wtedy wprowadzamy zmiany i z tym projektem przepisujemy i prezentujemy go na nowo. Także ja zawsze mam taką radę dla młodych producentów, żeby się nie zniechęcali, bo każda krytyka jest konstruktywna i do twórców też to sama prośba. Jeżeli wierzycie w te swoje projekty, to absolutnie trzeba je rozwijać, ale też trzeba je dostosować troszeczkę do tych finansujących, żeby, no żeby te projekty jednak choć trochę się zmonetyzowały, czy w kinach, czy, czy nawet na festiwalach, no bo no sprawdzamy ze znajomymi te nasze, te nasze pierwsze szkice projektów. Co musi projekt dany mieć, żeby cię zainteresował? Myślę, że oryginalną historię, yy, bardzo mocnego bohatera i taką czytelność. Czyli ja muszę wiedzieć, o czym jest ta historia i po, co, i po co ona jest. Czyli dlaczego ten widz ma iść do kina na ten mój film, a nie na inny film. Także to jest chyba taka podstawowa zasada i oryginalność, bo tego kontentu mamy tak dużo, a powstają bardzo podobne rzeczy do siebie, czy w przypadku seriali kryminalnych, no tego jest taki wysyp, że, um, no ja osobiście się bardzo ucieszyłam, że grzesznicy dostali Oscary, pomimo tych wielu nominacji, wiem, że koledzy krytykują ten film, ale on łączy, łączył w sobie wiele gatunków. Tak, i bo to og... i thriller, i horror, tak, i, i musical. też to musical, tak, western nawet, dokładnie, można by powiedzieć. Dokładnie, I to był bardzo oryginalny film, także ja obejrzałam ten film zachwycona i też wiem, że ludzie, którzy przychodzili nie z branży naszej filmowej, też zachwyceni tym filmem, czyli była to nowość, której od lat nie widzieliśmy na rynku, więc no, ja się bardzo ucieszyłem. No tak, no bo co, co może być tym nowum w przypadku, kiedy na jednej chociażby z platform co chwila masz nowe propozycje, czy filmowe, czy serialowe, co może sprawić, żeby jednak wyciągnąć kogoś z domu i sprawić, żeby zszedł z tej kanapy i poszedł do kina. Wydaje mi się, że ten twój zawód, czyli bycie panią producent wiąże się naprawdę z, teraz z wielką odpowiedzialnością, co potem zrobi się film. Ty akurat nie masz takich przypadków, chociaż jest jeden i do niego za chwilę powrócę, zrobisz film, na który się nie chodzi. I co wtedy? No wtedy jakby producent jest stratny, ale jakby pieniądze oczywiście są ważne no w tej kwestii tak, najważniejsze, ale druga sprawa to są też te emocje, niezrealizowane ambicje i, i ten stres, który który gdzieś się wywołał. I w ogóle mamy dużo takich filmów, więc e, ja nie mówię, że ja w swoim portfolio ja wiem o który film chcesz zapytać. Ja też powiem, jaka jest historia tego, dlaczego dane filmy są e, mniej oglądane. E, my też jesteśmy zdani na dystrybutora, ale nie możemy przerzucać tylko i wyłącznie na dystrybutora odpowiedzialności, a bo źle nam zapromował. No to tak do końca nie wygląda. Zaczekaj, e... Czekaj, Bata, bo wydaje mi się, że my rozmawiamy o rzeczach dla nas oczywistych, ale może ktoś w tym momencie włączył radio. To jest magazyn bardzo filmowy, program Pierwszy Polskiego Radia. I tak się zastanawia, kim jest ten dystrybutor. Dystrybutor to jest osobna, zewnętrzna firma. To jest firma, która ma nam sprzedać film. Zarówno w kinach... Jak i na platformach, tak. jak i w telewizji. Także dystrybutor przejmuje, nabywa prawa do naszego filmu na bardzo długi okres. W związku z tym my się wiążemy z dystrybutorem na blisko 10-15 lat bardzo często. W związku z tym ta strategia, jak sprzedać dany film, dobrze jak jest opracowywana wcześniej. To, co my teraz robimy z naszym filmem świątecznym, o którym sobie też opowiemy, i dobrze jest mieć dystrybutora, który jest silnym dystrybutorem, ale który też wierzy w ten projekt. Więc, bo jeżeli nie ma wiary w ten projekt i a dobra, to ja ci to sprzedam, ale no, nie daje gwarancji, też nie wiem ile ekranów w kinach i uwaga, to jest bardzo ważna informacja, kiniarze udostępniają nam ekrany kin. Czyli jeżeli kiniarzowi nie spodoba się film, i ma ograniczone zaufanie co do ilości widzów w kinach, to daje nam bardzo mało ekranów w kinach, czyli nie mamy tej ekspozycji, którą mają filmy oglądane i uwielbiane przez widzów. Dystrybutor też nie ma na to wpływu, że tych ekranów jest mniej, w związku z tym ta promocja niewiele nam daje, no bo tych ekranów mamy mniej, a jak mamy ekranów mniej, no to mamy mniej widzów w kinach i jeszcze te godziny są bardzo ważne emisji, bo jeżeli nie chce się jakiegoś filmu, w kinach za bardzo, to ja mam wrażenie, te że się one o 13, są tak? Dokładnie 13 albo 14. I wtedy widzimy, że powiedzmy kina sobie wypełniają ten czas, bo wiedzą, że i tak nikt nie przyjdzie, to tam sobie będzie leciał ten, ten i ten film. No Ale i to... tylko się wtrącę. Powiem państwu, że ja kocham chodzić do kina o 10, 11 lub 13. Naprawdę. Uwielbiam te seanse. Ja też. Zwłaszcza yy, dlatego że wtedy właśnie jest pusto i można się skupić nie na popcornie, który jest jedzony obok, spożywany obok, tylko na tym sensie. Ale przerwałam ci teraz drugi raz, ale wróćmy do tego pierwszego przerwania, bo mówiłaś, że nie wolno zwalać na dystrybutora, tylko no, jednak wy bierzecie odpowiedzialność za, za to. Bierzemy odpowiedzialność. Ja mam, ja mam w ogóle coś takiego w sobie, że jak już mam ten projekt, to bardzo mi zależy na tym, żeby ten dystrybutor miał jak najwięcej ludzi. No, oczywiście z wiadomych powodów i bardzo przeżywam jak nie ma. Więc to... <śmiech> oczywiście są projekty, które są robione w skali mikro i wtedy to założenie jest zupełnie inne, czyli bardziej festiwalowe. Albo też miałam taki projekt powstający w koprodukcji, gdzie ja już z góry wiedziałam, że on nie jest przygotowywany na rynek polski. To jest projekt, który jest przygotowany, przygotowywany za granicę, ponieważ temat jest polski, no to zrealiz, realizujemy go w Polsce z ekipą międzynarodową, ale projekt wywozimy za granicę I, i tam on jest sprzedawany. I to jest ten film, o który chciałam zapytać. O, o przysięgę Irene. Ireny. Tak, tak. tak. Bo, bo możemy o tym powiedzieć prosto. mam nadzieję, że, że, że tak. się nie, nie pogniewasz, ale w Polsce ten film nie sprzedał się nie, dobrze. Nie sprzedał się, bo ale, miał bardzo ale wiem, że odniósł gigantyczny sukces właśnie w Europie i chciałam cię o to zapytać, jak to się wydarzyło? Dlaczego, dlaczego uważasz, że on w Polsce nie zaistniał? To jest ogóle... film opowiadający o sprawiedliwej wśród narodów świata, o Irenie Gut. Która ratowała, uratowała Żydów, Żydów w czasie II wojny światowej, chowając ich w piwnicy u majora, u którego była służącą, czyli niezwykła odwaga, niezwykła postać. I my chyba wiedzieliśmy od samego początku, że tu nie będzie dużo ekranów, bo ludzie są zmęczeni tematyką II wojny światowej. A jednocześnie ja słyszałam głosy, że my robimy po angielsku ten film. Więc co to? No Niemcy mówią po angielsku, Polacy mówią po angielsku. Dla naszych widzów ten film wydawał się przez to bardzo sztuczny i nienaturalny, więc stąd już był sygnał, no dobra, nie, nie możemy robić po polsku, bo już mieliśmy umowę podpisany z zagranicznymi dystrybutorami. Padło pytanie ze strony Kanadyjczyków. tak kto jest dla nas ważniejszy? No i tu musiałam odpowiedzieć. Dla nas ważniejszy jest świat. I tutaj rzeczywiście ten film odniósł gigantyczny sukces. W tej chwili właścicielem tego filmu jest Paramount w sensie dystrybucyjnym. Także oni sobie tam sprzedają, zdobywają kolejne rynki. No i to mnie cieszy, bo tutaj, tutaj się nie spodziewaliśmy w Polsce. Ale rzeczywiście narzekali nasi widzowie, że, że to nie jest po polsku. A w naszym studiu, w magazynie bardzo filmowym, w programie pierwszym Polskiego Radia Beata Pisula, producentka. Za chwilę porozmawiamy o tych dobrych, jakościowo, ale też i miłych, przyjemnych filmach, do których chcemy powracać.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 magazynie bardzo filmowym w programie pierwszym Polskiego Radia Beata Pisula, producentka. Rozmawiamy o tym, jak produkować filmy, kim dzisiaj jest producent, producentka. Jeszcze na chwilę bym do tego wróciła, bo tu zobacz, przygotowałam listę filmów, które ostatnio współtworzyłaś i tutaj są różne takie rozróżnienia. Producent wykonawczy, producent realizujący. Jakbyś zechciała w dwóch zdaniach o tym trochę powiedzieć. Czym, czym różnią się te funkcje? Producent wykonawczy jest tak Taką najbezpieczniejszą funkcją w Polsce, mówię na terenie Polski, ze względu na to, że ja rozwijam projekt, czyli mamy gotowy projekt na etapie scenariusza, mam wybranego reżysera, operatora, wstępnie już obsadę i szukamy finansowania. Jeżeli się pojawia finansowanie, tak zwane, dobra, sfinansujemy wam cały film to wtedy ja się staję producentem wykonawczym, bo przenoszę prawo na nadawcę najczęściej telewizyjnego, który w tym momencie zostaje producentem głównym, ponieważ na nim spoczywa stuprocentowe sfinansowanie filmu. I dla mnie to jest o tyle bezpieczne, że ja już się nie martwię, czy ja zgromadzę ten budżet, czy ja nie zgromadzę tego budżetu, tylko ja już wiem, że robię film i mam zapewnione środki finansowe i tak było w przypadku filmu o który jeździł koleją, część pierwsza i część druga. Producentem stał się Kanał Plus. Właśnie, dwie części w reżyserii Magdy Nieć. Ponad milion trzysta widzów. Ten film skradł serca w widowni tej młodszej i tej starszej, bo to jest kino y, familijne. Wiesz, ja przygotowując się do naszego dzisiejszego spotkania y, głęboko w swojej pamięci, szukałam filmów, polskich filmów familijnych sprzed ostatnich lat które po pierwsze są dobre jakościowo, świetnie zagrane, historia jest poruszająca, ale też są takimi filmami, do których warto powrócić właśnie po jakimś czasie i uważam, że pod tym kątem, a to jest dla mnie akurat najważniejsze, bo to stanowi o pewnej uniwersalności historii czy uniwersalności filmu i właśnie pod tym kątem osiągnęliście dla mnie największy sukces, nie te liczby, nie te pieniądze. To jest ważne, bo to powoduje, że możecie tworzyć dalej i pracować dalej, to jest jasne. Ale uważam, że to są właśnie filmy, które warto w tym momencie w święty razem włączyć i obejrzeć, nawet jeżeli już państwo je widzieli w kinach. Ty zdawałaś sobie sprawę z tego, że właśnie uda się, już czytając ten scenariusz, już zapraszając Magdę niecie do, do współpracy i aktorów, że to będą takie filmy, że będą miały widownię, bo ta widownia dorasta i one będą z pewnością... Tak, oczywiście. Z pewnością właśnie Mogę być tymi... nieskromna. No, wiedziałaś. Wiedziałam. To był Magdy samodzielny debiut i to była fantastyczna praca, Magda jest niezwykle wrażliwą oso osobą, ale jednocześnie myśli bardzo widownią, czyli wyczuwa potrzeby widowni. I pamiętam, jak rozmawiałyśmy, a słuchaj, to my musimy zrobić taki film, że jak dorośli pójdą z tymi dziećmi, to nie będą spać w tym kinie, <grym> czyli będą wspólnie przeżywać i oglądać ten film. Więc starałyśmy się połączyć, żeby zarówno ten młody widz znalazł swojego bohatera, jak i ten dorosły znalazł siebie w tym filmie. I wydaje mi się, że to był klucz, do sukcesu, a jednocześnie scenografia, czyli ta oprawa plastyczna, która była nieoczywista i ponadczasowa. Czyli założenie było takie, żeby plastycznie przygotować tak ten film, żeby za 10 lat on, on nie zrobił się jakiś archaiczny, żeby on wciąż był na czasie, a to nam dawał właśnie ten kostium, który, który nie przystawał tak naprawdę do żadnej epoki, tylko jakby został wymyślony, zarówno kostium, no, jak i scenografia, właśnie pod konkretnie, pod ten produkt, pod ten film. No bo to A... jest produkt już. Czy, czy masz chrapkę na to, żeby tworzyć y, takie filmy dobre, ale i przyjemne dla dorosłych? Bo to samo przed naszą rozmową starałam sobie przypomnieć w głowie, kiedy ja widziałam dobry polski film Niekoniecznie komedie, ale dobry film obyczajowy na przykład, który spełnia właśnie tę przesłankę. Powiem ci szczerze, że, że no, musiałam się mocno mocno skupić, żeby takie filmy w swojej głowie gdzieś przywołać. Za granicą to jest standard, że tak, takie filmy tak. powstają i one są zresztą czasem też i nominowane i nawet wygrywają Oscary. Oczywiście. Tu taki chociażby Green Book, myślę, że to jest taki film. Prześlenie zimowe. Prześlenie zimowe taki sam film, który społeczny porusza ważne tematy, ale też i w lekkiej formie. A w Polsce gdzieś wciąż albo idziemy w skrajność i robimy komedię, która często niestety no, nie jest zbyt mądra, mówiąc zupełnie już szczerze, albo już tworzymy kino festiwalowe, artystyczne, które no, nie jest dla każdego. Tak. Znaczy ja jeszcze Teściowie. Teściowie, To, tak. jest, to, jest, to jest chyba Marka taki... Marka jedy... Modzelskiego, wspaniała Tak, wspaniały komedia. scenariusz, tak. która tak naprawdę jest od odbiciem nas, prawda, tak. w, w tym filmie, także każdy też odnajdzie siebie, swojego sąsiada, swoich znajomych, także teściowie bardzo, bardzo, to był taki chyba jedyny film w ostatnich latach. My w tej chwili mamy taką propozycję, która rzeczywiście była przygotowana Bokina Familijne kojarzy się w Polsce z filmem dla dzieci. A to tak nie jest, bo kino familijne to jest kino rodzinne, tak. prawda? No więc, czyli wychodzi powiedzmy córka z tatą czy z mamą i możemy wspólnie spędzić czas. Oczywiście tego czasu jest zawsze mało, no bo pracujemy, dzieci chodzą do szkoły, jesteśmy zajęci, więc są zawsze takie dwie, dwie pory, prawda? Czyli albo święta wielkanocne, albo święta Bożego Narodzenia. Więc, więc automatycznie ta tematyka jest związana albo z jednym świętem, albo z drugim. I my w tej chwili przygotowałyśmy też z Magdą taki film, który mamy nadzieję, że trafi do wszystkich. On jest w trakcie teraz montażu i udźwiękowienia. Jesteśmy w trakcie postprodukcji, bo on mówi tak naprawdę o dorosłych osobach, ale też oczami dziecka. Czyli i dziecko ma swoje problemy, bo po śmierci mamy trafia do ojca, którego nigdy nie poznał wcześniej, czyli jest to dla niego nowa sytuacja. Ojciec jest zajęty, ma partnerkę, z którą nie za bardzo się komunikuje, a gdzieś po drugiej stronie tej historii mamy młodą dziewczynę, która kończy Akademię Sztuk Pięknych. I nie zostaje panią w galerii, historyczką sztuki, tylko chce mieć cukiernię, co dla rodziców jest katastrofą, no bo tyle się uczyła, a tutaj zamiast w galeriach po Nowym Jorku jeździć, to ona tutaj ciastka będzie piekła. I każdy z nich dziś ma te swoje tęsknoty i marzenia. I później w naszym filmie na końcu my te, te wszystkie puzzle łączymy. Oczywiście film się kończy dobrze. Tam jest dużo humoru, mamy fantastyczną obsadę, ale też mamy historię bardzo prostą i też bardzo na czasie. I wydaje nam się, że życiową. Więc no, oby, oby tutaj Państwu się by spodobało, bo to jest taka propozycja, która jest taka od serca. Magda pracowała na ten filmem długo. To już był jej scenariusz. Magda przyszła z tym projektem. Rzeczywiście wspólnie to przerobiłyśmy na święta, żeby to było oglądane w tym czasie, kiedy rzeczywiście możemy być razem, bo to jest propozycja dla, rzeczywiście dla rodzin i dla przyjaciół na wspólne wyjście do kina. Przepis na święta. To Przepis na święta. Na początku listopada trafi do kina. 6 listopada. 6 listopada trafi do kiny wasz wspólny film. Beata w jedynce w programie Pierwszym Polskiego Radia w magazynie bardzo filmowym zdradza, e, zdradza jak to jest być producentem, co nią kieruje. No i opowiada też o swoich nowych projektach. I used to Program pierwszy Polskiego Radia. Beata Pisula w Jedynce, w magazynie Bardzo Filmowym. Wracamy do rozmowy. Obserwujesz, Beato, ten rynek. Oglądasz też filmy. No i, i powiedz, czy podzielasz właśnie takie moje wrażenie, że brakuje takich filmów. Takich, które gdzieś brakuje, ale ty je tworzysz na szczęście wraz z zespołem, do których warto wracać, które gdzieś wspólnie oglądane z naszymi dziadkami czy przyjaciółmi nawet, bo to też przecież może wykraczać poza rodzinne więzy. Będą powodowały, że po jakimś czasie będziemy mieć te wspomnienia. Oczywiście wspaniale rozwija się to kino festiwalowe w Polsce i zdobywamy liczne nagrody także i na świecie. Te filmy są jakościowo dobre, ale wciąż gdzieś mamy takie gorsze pojęcie, gorsze mniemanie na temat filmów Feel Good Movies. To się tak ładnie tak, tak. mówi. A to zupełnie niesłusznie. Niesłusznie i wydaje mi się, że wynika to z tego, że te filmy traktowane są przez ludzi kina w Polsce jako kategoria gorszego filmu. To, to wszyscy wiemy. Kiedy my producenci produkujemy filmy fabularne, jednym z takich podstawowych filarów naszego finansowania jest Polski Instytut Sztuki Filmowej. Tam zasiadają eksperci, którzy oceniają nasze projekty. I rzeczywiście, kiedy kiedy widzimy już tą listę projektów szczęśliwych, które dostały dofinansowanie, to zawsze są to projekty albo dramaty, trudne tematy, a Rzadko przyznaje się dofinansowanie tym projektom lekkim, przyjemnym, co uważam za niesłuszne, bo trzeba brać te projekty pod uwagę, żeby była równowaga w kinach, bo jest takie przekonanie ekspertów, a ten film sobie poradzi na platformie, ale nie, nie do końca sobie poradzi, bo oddając platformie dany film, dany projekt, to ja pozbawiam trochę takiego twórca autorstwa, czyli gdzieś ja mu zabieram jego, jego dzieło. Ono już jest przerabiane pod platformę, pod widza platformy, czyli to kin trafia na bardzo krótko, czasami jest to okno maksymalnie trzy tygodnie, więc ten widz nawet nie ma kiedy obejrzeć tego filmu i wydaje mi się, że to jest zasadniczy problem, że my musimy znaleźć jako eksperci Instytutu sztuki filmowej, taki balans pomiędzy filmami, gdzie myślimy o widzach, czyli ten gatunek filmu i pomiędzy tym gatunkiem festiwalowym bardzo, na który rzeczywiście ludzie mniej chodzą do kina, ale wygrywają festiwale. Wiadomo, że musimy o tych filmach pamiętać, ale też nie możemy zapominać o tych filmach dla, dla widza kinowego. Ja wciąż tego przyznam szczerze, tyle lat zajmując się filmami nie do końca rozumiemy, bo, bo przecież ja pamiętam z dzieciństwa film, nie wiem, no, Pani Dabfire chociażby. Tak, świetny. Fantastyczny film, właśnie kino familijne które mo mogę powiedzieć, że także i mnie ukształtowało. Znakomite aktorstwo, świetny scenariusz, yy, śmiechy, z wszystko w jednym. Lesi wróci. No mnóstwo jest takich mnóstwo. filmów, y, przecież ważnych dla nas, dla nas ważnych. Y, w Polsce też takie y, przecież y, filmy z lat 60 -tych, 70 -tych, tak, pojawiały o, się. Pojawiały tak. się y, czy Awantura o Basie później pamiętam. Pantarna, wspaniała. Tak, o które czy, y, przecież, przecież, Tarnas, tak, ry... przecież by, były takie filmy. Szaleństwa panny Szaleństwa pan Ewa of na pewno nasi słuchacze pamiętają te propozycje i też one miały wpływ na ich myślenie i o kinie, i o, o świecie. A teraz jakiś taki się robi problem. A z drugiej strony widzimy, jaki film zdobywa Oscara w kategorii najlepszy film animowany w tym roku kajpopowych łowczyniach. Z drugiej strony widzimy, że animacja święci triumfy i ta artystyczna, i ta mniej komercyjna. komercyjna tak. Czyli jest zapotrzebowanie na na filmy, a jednak ty jesteś pewnym ewenementem, producentką tworzącą, współtworzącą filmy familijne, filmy dla ogóle, szerokiego bo... grona odbiorców. Tak. tak, w ogóle my jesteśmy, ja wrócę tutaj do tych programów operacyjnych, bo my, jeżeli chodzi o nasz rodzaj filmów, czy pies, który jeździł koleją, czy teraz przepis na święta, my też się możemy ubiegać jedynie w kategorii kina familijnego. Na to te budżety są mniejsze, czyli tych pieniędzy nie masz tyle, co co na pozostałe gatunki filmowe, więc tych filmów automatycznie mniej powstaje, i stąd, i stąd się pojawia, pojawia problem i ta ilość. Więc wydaje mi się, że im większa będzie presja widowni że chcą oglądać tego rodzaju film, filmy i jeżeli ten rynek nasz filmowy, nasze środowisko zauważy to, że jednak widownia czeka na tego rodzaju filmy, nie, nie chodzi tylko i wyłącznie na amerykańskie, tylko też czeka na ten rodzaj filmów, to ich się będzie pojawiało więcej, bo, bo jednak widzowie nam trochę ukierunkowują drogę do filmu. Także my tutaj absolutnie kierujemy się widownią i już widać, że to kino familijne, good feeling mówi jest raz bardziej zauważane, no widzimy sukces teściów. Sukces teściów. Absolutny. Trzecia więc... część też dostępna już w streamingu, to też taki film dobry na święta, myślę. Tak, bardzo dobry na święta, Żeby więc. porozmawiać chociażby o tych tematach, o których tam Marek Modzelewski z twórcami opowiada na ekranie. Będzie o psie, który jeździł koleją trzy? No właśnie, mamy nadzieję, że tak. No przygotowujemy się już ze scenariuszem, więc no miejmy nadzieję, że uda nam się znaleźć to finansowanie i że powstanie ta trójka, bo my też mamy tutaj nieuch Ukrywam, apetyt na przepis na święta 2, więc... A, no tak, tak. A. To, to, to też... też jest, to też te kontynuacje, co też jest ciekawa sprawa, bo nie zawsze wychodzą, a w waszym przypadku o psie, który jeździł koleją dwa, ja bym nawet powiedziała, że jest fajniejszy niż jedynka. Więc Beata teraz zrobiła duże oczy, ale tak, tak uważam. Ja też, ja też, ja uwielbiam dwójkę, Super. dlatego, że jest przygotowa. W, w ogóle dzieci mi powiedziały, w ogóle to było mega ciekawe. No, wie pani, tak patrzymy na tą jedynkę i dwójkę i jedynka to taka dziewczyńska, a ta dwójka to dla nas, dla chłopaków. Nie? I może coś w tym jest. Może coś w tym jest. Myślę, że to są dobre filmy na, na święta i do tego oczywiście państwa namawiamy, wspólnie z Batą Pisulą, która zgodziła się dzisiaj przyjść do nas, do magazynu bardzo filmowego w Jedynce. to bardzo ci dziękuję za te ja dziękuję. opowieści. Za odsłanianie tych kulis, które często są niedostępne dla, dla nas, dla widzów, dla słuchaczy. Czekamy na przepis na święta jeden najpierw, 6 listopada. Z pewnością będziemy o tym filmie jeszcze gadać, zapowiadać go, jak będzie bliżej premiery. A tu zobacz, ja, naprawdę ta lista jest imponująca, bo ty też i seriale robiłaś, nie? Tak, tak. Robiłam 1920, różny. wojna i miłość. A dlaczego realizujący, realizujący jeszcze powiem no. Państwu, zdradzę szczegóły, to w ogóle taki mój pomysł. Dawno, dawno, wiele lat temu, przy rozmowach z Telewizją Polską, telewizja, a my nie chcemy, żeby był producent wykonawczy, a wiemy, że producent przeniósł cały projekt i w ogóle go rozwinął, bo to jest taki najtrudniejszy i pracochłonny moment, no i też kosztowny. A później Telewizja Polska decydowała się na y, sfinansowanie takiego projektu. To znali, że nie chcemy producenta wykonawczego. Ja mówię, to dobra, to nazwijmy go producentem realizującym. <śmiech> I, to I stąd ten producent realizujący, który się niczym nie różni, drodzy państwo, od producenta wykonawczego czy producenta. Poza tym, że producent w tym momencie ma to bezpieczeństwo, że pobiera wynagrodzenie, natomiast wszelkie zyski czerpią już podmioty finansujące, czyli albo telewizja X albo telewizja Y, więc tak to wygląda. Pierwszy raz w naszym studiu, w magazynie bardzo filmowym, ale mam nadzieję, że nie ostatni raz. Beata Pisula. Dziękuję Państwu bardzo i zdrowych i wesołych świąt. I zapraszamy do kin. Ach, oczywiście. Na zapraszamy polskie na polskie filmy nieustająco. Ja też dołączam się do życzeń wszystkiego najlepszego i my słyszymy się w sobotę po godzinie 22.00. Specjalne wydanie audycji teatralnej Teatr To Lubię. W naszym studiu Dorota Pomykała, która będzie świętowała 45-lecie swojej pracy artystycznej, a w niedzielę po godzinie 23 spotkanie z, specjalne wydanie też świąteczne z Pawłem Małaszyńskim, który będzie opowiadał o sobie, o swojej drodze artystycznej. Martyna Podolska, do usłyszenia, wszystkiego najlepszego dla Państwa. Radio. Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, ustanowiony w rocznicę urodzin Hansa Chrystiana Andersena. Słynny duński baśniopisarz urodził się 2 kwietnia 1805 roku, a jego pochodzenie, charakter, lęki i kompleksy nie miały w sobie nic z pięknej baśni. O czym teraz dla nas Magda Mikołajczuk. Kulturalna jedyna. Autor Takich między innymi opowieści jak Księżniczka na ziarnku grochu, Świniopas, Calineczka, Królowa Śniegu. Był samotnikiem pełnym lęków, kompleksów i fobii. Panicznie się bał, że zostanie pogrzebany żywcem. Dlatego, kiedy nocował w hotelach, zostawiał przy łóżku kartkę z napisem Ja nie umarłem, ja tylko śpię. Obawiał się też kradzieży, w związku z czym drobiazgi, różne drobiazgi dla niego cenne, chował w butach. Poza tym zawsze woził ze sobą długi sznur, który miał mu pomóc w uratowaniu się w razie pożarów w budynku, w którym przebywał, czy w hotelu, w którym nocował. Hans Christian Andersen wcale nie chciał być pisarzem początkowo, marzył o karierze baletmistrza i śpiewaka. A kiedy już stał się sławny jako autor baśni dla dzieci, marzył o sławie wśród dorosłych czytelników i przekonywał, że jego baśnie są jak pudełka, które dziecko ogląda z zewnątrz, a dorosły powinien zajrzeć do środka i naprawdę zrozumieć o co w tych opowieściach chodzi. Hans Christian Andersen był mężczyzną o urodzie nienachalnej. Taki opis jego wyglądu, już jako mocno dojrzałego człowieka, można znaleźć w książce Jackie Wulschlager pod tytułem Andersen – Życie baśniopisarza. Czyta Tomasz Marzecki. Ramiona i nogi miał nieproporcjonalnie długie i chude, dłonie szerokie i płaskie, a stopy tak gigantyczne, że z pewnością nikt nigdy nie próbowałby ukraść mu butów. Miał tak zwany rzymski nos, ale był on tak nieproporcjonalnie wielki, że zdawał się dominować nad całą twarzą. Po rozstaniu z nim niewątpliwie najlepiej pamiętało się właśnie ów nos, podczas gdy oczy, jasne i bardzo małe, głęboko schowane w oczodołach, do połowy przykryte wielkimi powiekami, nie zostawiały żadnego wrażenia. Natomiast z jego wysokiego, otwartego czoła i wyjątkowego wykroju ust Emanowały dusza i piękno. Tak wyglądał 60-letni Andersen, zdaniem angielskiego pisarza Edmunda Gossa, jeden z najsłynniejszych ludzi żyjących podówczas w Europie. Andersen urodził się w Odense, jednym z najstarszych duńskich miast, w bardzo biednej rodzinie. I chociaż często interpretuje się jego baśnie jako odbicie jego osobistych doświadczeń, to na pewno warunki jego dzieciństwa nie były podobne do piernatów z baśnie o księżniczce na ziarnku grochu. Królowa zapytała ją, jak spędziła noc. Och, bardzo źle, powiedziała księżniczka. Całą noc oka nie mogłam zmrużyć. Nie wiadomo, co tam było w łóżku. Musiałam leżeć na czymś twardym, bo całe ciało mam brązowe i niebieskie od To straszne. Wtedy mieli już pewność, że była to prawdziwa księżniczka. Skoro przez 20 materaców i 20 puchowych pierzyn poczuła ziarnko grochu. Taką delikatną skórę mogła mieć tylko prawdziwa księżniczka. Hans Christian Andersen wychował się w wielkiej biedzie i w środowisku, które można nazwać patologicznym. O czym tak kiedyś opowiadali Pisarka Joanna Olech i znawca literatury dziecięcej profesor Grzegorz Leszczyński w audycji Hanny Marii Gizy. Matka alkoholiczka, analfabetka, która tam ledwo do litery składała. Ojciec poraniony na wojnach napoleońskich. Takie małżeństwo chyba nie do końca udane. Pełne pęknięć, pełne sprzeczności. Na pewno jest to potworna nędza. Babka Mitomanka, dziadek, który się, który był zwariował. wyśmiewany. Tak, wyśmiewany Środka przez ulicznik. Nie właściciela domu publicznego. E, dziadek, e, e, pensjonariusz, zakładu dla umysłowo chorych. Ale nie no pospiesznie, tak. że tam w tym zakładzie dla umysłowo chorych, babka zaprowadzała maleńkiego chłopca na spacery, więc bo tam miała koleżanki. No ona tam pracowała w, ona, w ogrodzie. Przez jakiś czas ona tam, czas tam pracowała ona rządki. Miała, tak, ona tam miała koleżanki i teraz maleńki chłopczyk nasiąkał od samego początku jakąś grozą, atmosferą niesamowitości, nieopodal nie więzienie. To już w ogóle robi się taka atmosfera gotyckiej powieści. Tak. prawda? Andersen był jedynakiem. Miał siostrę przyrodnią, z którą po opuszczeniu Edenze spotkał się raz. Ona była prostytutką, więc uświadommy sobie. On na dodatek sam ją odszukał. Potem się jej wstydził tak. i nigdy nie tak. wspominał o tym, że on miał siostrę. To była siostra, czyli córka jego matki. Z jakiegoś pozamałżeńskiego, w ogóle z luźnego, wolnego związku, no że więc, tak powiem. Więc, no więc tutaj już widzimy, że on wychodzi z jakiegoś potwornego środowiska, środowiska które ciąży na nim przez całe życie. Jako czternastolatek w roku 1819 Hans Christian Andersen wyjechał do Kopenhagi z marzeniem obyciu aktorem, tancerzem lub śpiewakiem. Niestety ani wygląd, czyli nieproporcjonalna budowa ciała, chudość, brak koordynacji ruchowej nie ułatwiały mu zrealizowania tego planu. Następnego ranka Andersen rozpoczął kampanię w celu znalezienia sobie miejsca w życiu kulturalnym stolicy. Najpierw próbował sił jako tancerz uzbrojony w list polecający od drukarza z Odense, stawił się w domu słynnej solistki Madame Chal przy Bredgade 19. Najlepiej ubrany, garnitur konfirmacyjny, nowe buty i szeroki, spadający na oczy kapelusz, miotał się pod domem, modląc się o sukces, nim zadzwonił do drzwi i przeraził się, kiedy pokojówka rzuciła mu monetę, wziąwszy go za żebraka. Z madam szal poszło mu jeszcze gorzej, ponieważ nigdy nie słyszała o drukarzu i nie rozumiała, dlaczego Andersen chce zatańczyć kopciuszka, którego oglądał w Odense. W Księdze Życia wspominał – improwizowałem i tekst, i muzykę, żeby lepiej wykonać scenę tańca z tamburynem. Postawiłem buty w kącie i tańczyłem w samych skarpetkach. Madame Szal wzięła go za szaleńca i kazała natychmiast wygonić. Następną próbę podjął ze znanym krytykiem i dyrektorem teatru, który oświadczył mu, że jest za chudy dla teatru, co mogło być eufemizmem, by nie powiedzieć za biedny. A kiedy Andersen odpowiedział – na pewno szybko utyję, jeśli tylko mnie pan przyjmie z garzą stu talarów – ten odesłał go z kwitkiem, mówiąc, że angażuje wyłącznie osoby wykształcone. Hans Christian Andersen nigdzie nie czuł się dopasowany. Zawsze był trochę jak brzydkie kaczątko. Odrzucany, wykpiwany. Był egocentrykiem przewrażliwionym na swoim punkcie. Nie ułożył sobie życia prywatnego, chociaż darzył uczuciem kilka kobiet i kilku mężczyzn. Był hipochondrykiem, wiecznie lękającym się, że popadnie w obłęd, tak jak jego dziadek. Zdaniem pisarki Joanny Olech, wszystkie baśnie Andersena można czytać poprzez klucz autobiograficzny. Tak de facto pisał przez całe życie swoją biografię, tyle że biografię, zaszyfrowaną. Otóż to on jest małą syreną, tak? On jest dziewczynką z zapałkami. On jest tymi wszystkimi nieszczęsnymi istotami, które tam się pojawiają. I, i jego twórczość jest właściwie takim aktem sublimacji. Znaczy on własne życie i własną dziwaczność, własną nie, niezwykle ekscentryczną i trudną zapewne także dla przyjaciół osobowość przekłada na, na język baśni. Było bardzo zimno. Śnieg padał i zaczynało się już ściemniać. Był to ostatni dzień w roku, Wigilia Nowego Roku. W tym chłodzie i w tej ciemności szła ulicami biedna dziewczynka z gołą głową i boso. Miała wprawdzie trzewiki na nogach, kiedy wychodziła z domu. Ale co to znaczyło? To były bardzo duże trzewiki. Nawet jej matka ostatnio je wkładała, tak były duże. Hans Christian Andersen zmarł 4 sierpnia 1875 roku w wieku 70 lat. A dzisiaj obchodzimy rocznicę jego urodzin i Międzynarodowy Dzień Książek dla Dzieci. Jedynka. To jest radio. Lektury jedynki. Aleksy Andrzej przeszli przez kamienny wał. Posłuchajmy osiemnastego fragmentu powieści Jarosława Szczyżowskiego Błędne Łąki. Czyta Aleksander Orsztynowicz Czyż. Po kilku minutach dotarli na polanę otoczoną wokoło ścianami lasu. Panowała niczym niezmącona cisza. Wszystko zastygło w bezruchu, jak gdyby w oczekiwaniu na coś, co miało się wydarzyć. Atmosfera była wręcz klaustrofobiczna. Aleks wyciągnął telefon i zaczął robić zdjęcia. No, faktycznie, dziwnie tu, przyznał. Choć zawsze uważał się za człowieka twardo stąpającego po ziemi, to miejsce oddziaływało na niego swoją złowieszczą energią. Nie nakręcaj się, bo ja już i tak mam Pietra. Andrzej nerwowo pociągał za jeden z warkoczyków na brodzie. Na środku polany rosło ogromne stare drzewo o poskręcanych, jakby zreumatyzowanych gałęziach. Aleks wyczuwał w nim coś pradawnego i obcego, co zazdrośnie strzegło sekretów ukrytych w górskich lasach. Obecność, no, niewidzialną, lecz wyczuwalną, która zdawała się podążać za każdym ich ruchem. Niespodziewanie ciszę przerwał wyraźny trzask łamanej gałęzi. Usłyszeli łupnięcie, jakby coś dużego spadło nieopodal nich – Aleks odruchowo zerknął na Andrzeja. Na twarzy jego przewodnika malował się wyraz niepewności i strachu. W delikatnym szumie drzew dało się słyszeć syczący nakaz. Ch, odejdź. Słyszałeś to? Szepnął Aleks, choć w tej głuchy szept brzmiał niczym krzyk. Andrzej kiwnął głową nerwowo rozglądając się dookoła, jakby próbował dostrzec cokolwiek przez gęstniejącą mgłę. Coś poruszało się na granicy lasu po drugiej stronie łąki. Obaj poczuli chłód, jak gdyby przez polany przetoczył się nagły powiew lodowatego powietrza. W jednej chwili nadbiegło stado łań. Było ich kilkanaście. Aleks i Andrzej wyraźnie poczuli, jak schodzi z nich całe napięcie. — Chryste, no, o mało nie dostałem zawału! — jęknął Andrzej. — Chyba zbyt mocno się nakręciliśmy. Zgodził się Aleks prawie ze śmiechem. Łanie ustawiły się wokół drzewa niczym strażniczki strzegące go przed dwoma intruzami. Stały nieruchomo i ich obserwowały. Z nozdrzy zwierząt unosiła się para, stapiająca się z gęstą mgłą. Aleksander orsztynowicz Czyż przeczytał osiemnasty fragment powieści Jarosława Szczyżowskiego Błędne łąki. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Znak Litera Nowa.